drugi polskiego radia nadawany z Warszawy minęła godzina 18. Jazzowy klub Dwójki. Dzień dobry, Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie i zapraszam do godziny 19.00 na naszą jazzową godzinę. Wczoraj Przemek Psikuta prezentował swoich yy, Coltrainowskich zapiskach w swoim Coltrane'owskim cyklu koncerty Johna Coltrane'a z 1961 roku, a nawet kilka koncertów, bo to była rezydencja saksofonisty w klubie Village Vanguard. Na koniec wczorajszej audycji zabrzmiał utwór, w którym następowała taka symboliczna wymiana basistów w zespołach Coltrane'a. Regiego Workmana zastępował Jimmy Garrison, ale zanim to zrobił, wcześniej panowie grali razem. Dwóch basistów w jednym zespole. No i to trochę zainspirowało mnie do dzisiejszego programu, bo to nie ostatnia taka sytuacja u Koltrejna, ale tak jak powiedziałem, właśnie jest przyczynkiem do tego, by dziś przygotować dla Państwa takie zestawienie, taka, taką kompilację zespołów, zespołów, ale też i płyt, w których właśnie pojawia się podwójna obsada basistów. Ten trend wcale nie rozpoczął się w latach 60., choć w latach 60. rozpoczęło się wiele fascynujących rzeczy, ale pierwszym znanym mi przykładem, nie przykładem wykorzystania dwóch basistów w jednym zespole jest zespół Duke Ellingtona, i to nagrania nie z lat 50. a jeszcze z 40. z lat 40. kiedy jeszcze Jazz to się tańczyło, a nie słuchało czy kontemplowało. Ale właśnie w 1947 roku w samej Carnegie Hall 27 grudnia Duke Ellington zaprezentował utwór Basso Profundo na dwóch basistów, których to już przedstawi sam pan Duke Ellington our two bassists, Oscar Pettiford and Junior Ragland. <laughs> Co musi wydarzyć się, publiczność tak reagowała na surówkę kontrabasu? No, to relatywnie proste. Po prostu na estradzie musi pojawić się dwóch basistów. W tym wypadku byli to Oscar Pettyford, no, wielki basista, który grał z Milesem Davisem, Tyroneusem Monkiem, Sanem Rollinsem, czy właśnie z Duke'em Ellingtonem na granie za nami. A drugim był Junior Raglin, mniej znany swingowy basista. Grał z Ellingtonem od początku lat 40. do 45. To nagranie z 47, a to był taki gościnny występ, nazwijmy to. Junior Raglin zastąpił Jimmy'ego Blantona u Ellingtona, ale bardzo szybko przestał występować. Zmarł w wieku 38 lat. No ale właśnie, tu mieliśmy do czynienia z takim delikatnym popisem, pokazaniem dwóch basistów, ich możliwości trochę teatralnie, trochę cyrkowo nawet, jak to z kontrabasem na dużej estradzie najczęściej bywało. Mieliśmy do czynienia z nagraniem monofonicznym, więc trudno było odróżnić, który basista gra w danym momencie. Wraz z nowym eksperymentem, czyli z powiększaniem składów zespołów jazzowych o dwóch basistów, doszły nowe problemy. Problemy techniczne. Jak nagłośnić, jak nagrywać dwa kontrabasy? No już w latach 60., 70., 80. nawet jeden kontrabas stanowił taką magmę percepcyjną dla realizatorów dźwięku. Szukujmy się, myślę, że i do dziś yy, nagłośnienie nawet jednego kontrabasu stanowi wielkie wyzwanie. Dlatego niektórzy, by odróżnić, by wybić fakt, że grają dwaj kontrabasiści naraz, Dzieli ich demokratycznie, porówno, między dwa kanały. Jeden basista grał w lewym głośniku, a drugi basista grał w głośniku prawym. Idealnym, bardzo klarownym przykładem tego typu zabiegu jest koncertowe nagranie Oscara Petersona z Montre, z festiwalu w Montre z 1977 roku. Oscar Peterson and the Bassist, czyli Oscar Peterson i basiści, to no, nie byle jacy basiści, bo wielki duński kontr Wasista Nils Pedersen i geniusz bez dwóch zdań, geniusz kontrabasu Ray Brown. Zdaje się, że Ray Brown będzie w tym nagraniu grać w lewym kanale, a Nils Pedersen w prawym. Jeżeli mają Państwo odbiorniki monofoniczne, no, nic, na no to nie poradzę. Proszę sobie wyobrazić genialne solówki. Na początku w lewym kanale, potem w prawym, a na koniec na finał z dwóch stron naraz. Zmasowany atak kontrabasistów na finał. Dwa utwory z tego koncertu There is no greater love i reunion blues. Oscar Peterson i basiści. lubię dwójki. Dziś oklaskiwani są kontrabasiści, dominują niskie brzmienia. Wydobywamy to, co najczęściej Bywa pomijane, czyli jazzowych basistów, jazzowych kontrabasistów. Podwajamy jednak stawkę i zamiast jednego basisty w zespole szukamy podwójnych obsad. Za nami nagrania Oscara Petersona z festiwalu w Montreal z 1977 roku. Ray Brown i Niels Pedersen na kontrabasach. Jeden w prawym, drugi w lewym głośniku. No i tu możemy zadać sobie pytanie, po co po co zadawać sobie tyle trudu i zatrudniać dwóch kontrabasistów, dwóch basistów. No, zaczęliśmy od Duke Ellingtona i pogłoska chodzi o tym, że Duke Ellington zatrudnił w tym 1947 roku dwóch basistów, bo po prostu, po prostu nie, nie potrafił się zdecydować na żadnego z nich i słynął z tego, że nie lubi zwalniać ludzi, więc no, skoro pojawił się nowy, ciekawy, a ten starszy, no, trudno było się z nim rozstać, to, co trudnił dwóch, i dwóch było, i tak rozpoczął cały ten wątek. Czy to prawda, czy nie, tego się już pewnie nie dowiemy. U Oskara Petersona, który za nami, ta funkcja miała trochę inny charakter. Była to funkcja dialogu kontrabasistów. Dwóch świetnych instrumentalistów pokazywanych było naprzeciw siebie, by pokazać ich umiejętności, bo i umiejętności techniczne kontrabasistów w latach 70. w porównaniu do lat 40. znacząco wzrosły. A w późniejszych czasach. Yy, Wiąże się ten rozwój, to zapraszanie kontrabasistów do zespołów również z rozwojem techniki nagrywania. Gdy technika owa poszła do przodu i nie trzeba było dzielić basistów na dwa kanały, tylko selektywność nagrań dawała szansę na stworzenie jednego planu brzmieniowego kontrabasów. Dwa kontrabasy z zwielokrotniały niskie częstotliwości, dawały poczucie takiego... Mm, migotania, rozbicia rytmicznego w dobrym tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim ta funkcja to było to, że dodawały głębi. Świetnym przykładem właśnie na tą głębi, na ten niski ton kontrabasów, który podbijały podwójne dwa instrumenty jest y, współcześnie brzmiący album, ale też i nagrywany niedawno, bo to w 2005 roku z 20 lat, a w czasie to nic. Album Rona Hortona, amerykańskiego trębacza zatytułowany Everything, is, everything in a Dream, czyli Wszystko w śnie. Na tym albumie zaprosił Ron Horton dwóch basistów, nowoorlańskiego kontrabasistę Johna Herberta oraz japońskiego basistę Masa Kamaguchi. Oto co ci dwaj panowie razem wyczyniali na albumie Everything in a Dream. W zawym klubie dwójki Ron Horton, amerykański trębacz i dwa utwory z jego, nazwijmy to, kontrabasowej sesji. Bring It On przed chwilą, a wcześniej Yellow Violet. Dwóch kontrabasistów, John Herbert i Massa Kamaguchi. jak mogli Państwo usłyszeć w tym nagraniu z 2005 roku, już nie tylko kontrabasy ze sobą dialogowały, ale właśnie Ron Horton wykorzystał podwójną obsadę kontrabasów do zdwojenia do tego, by grali ten sam motyw, czyli niejako jeszcze bardziej się wybijali. No bo na czym polega problem w jazzie? Że ten kontrabas jest bardzo słabo słyszalny, że bardzo trudno go usłyszeć, dlatego najczęściej właśnie podczas solówek w klubach zaczynają się głośne rozmowy na solówkach kontrabasu. Nie dlatego, że są mało ciekawe, a dlatego, że są słabo słyszalne. No i właśnie podwójna obsada kontrabasistów niejako rozwiązuje ten problem, bo dwa kontrabasy to dwa razy głośniejsze brzmienie tych instrumentów. Właśnie dziś w Jazzowym Klubie Dwójki przyglądamy się zespołom, w którym znajdują się dwaj kontrabasiści. No i teraz nasze poszukiwania kierujemy w stronę rodzimego jazzu. Co w Polsce? Czy są zespoły, które sięgały po dwóch basistów. No, my taki eksperyment z dwoma basistami poczyniliśmy na ostatnim koncercie, pożegnalnym koncercie Jazz.pl, ale chyba najmocniejszym podwójno-basowym, tak nazwijmy to, albumem studyjnym, akcentem ostatnich lat, a nawet kilkunastu lat, bo to płyta sprzed kilkunastu dobrych lat, jest płyta zespołu Power of the Horns Piotra Damasiewicza, płyta Alaman. Oto właśnie jak Piotr Damasiewicz, niejako nawiązując i do nowych eksperymentów z dwoma kontrabasami, bo mogą Państwo usłyszeć temat główny, grany właśnie przez kontrabasy unisono, ale też nawiązujący do Koltrajnowskiej czy postkoltrajnowskiej yy, yy, syntezy, czy albumów. Piotr Damasiewicz tworzy nowe brzmienie w Power of the Horns, wykonując, wykorzystując właśnie tę podwójną obsadę Instrumentów yy, basowych. Oto za kontrabasami Jakub Milcarek i Max Mucha i no, utwór Alaman, który otwierał płytę Power of the Horns w 2013 roku, nie zaczynamy od początku, bo początek był taki bardzo mocno e, improwizowany, zaczynamy właśnie od wejścia tych dwóch kontrabasów, które po wielkim chaosie, po wielkim free jazzowym e, szaleństwie Power of the Horns otwierającym płytę, właśnie dawały tą mocną podstawę, na której budowana była cała narracja. Of The ich słynna płyta Alaman, ten początek zaczyn do stworzenia tego fantastycznego zespołu improwizatorów, ale właśnie z podwójną obsadą kontrabasistów, którzy jak Państwo słyszeli, to właśnie oni zaczynali unisono, temat, który później rozwijany był przez wszystkich muzyków, których zaprosił Piotr Damasiewicz. A tymi kontrabasistami byli Jakub Mielcarek i Max Mucha. Na sam koniec naszego dzisiejszego programu. Wracamy do korzeni, wracamy do tak naprawdę tego, który zapoczątkował w największym stopniu podwójną obsadę kontrabasów w zespole. To, co stało się y, inspiracją do dzisiejszego programu, czyli John Coltrane i jego muzyka. Przemek Psikuta, jak, wczoraj, jak wspominałem na początku audycji, wczoraj y, prezentował nagrania koncertowe z dwoma basistami, a my teraz sięgniemy po nagrania studyjne, po nagrania płytowe i to z tej samej okolicy z 1961 roku. No bo 12 miesięcy po tym, gdy ukazała się płyta Sketches of Spain Milesa Davisa, również i John Coltrane zainteresował się muzyką południa. Badał skalę flamenco, Badał harmonikę, by stworzyć taki utwór, który niejako nawiązywałby do tego rodzącego się nurtu w muzyce jazzowej. Stworzył utwór Ole. 18-minutowe wariacje na temat hiszpańskiej piśni rewolucyjnej, znanej jako Węgiel Lejo albo Elvito. I podszedł John Coltrane do tematu zupełnie inaczej niż Miles Davis, co państwo za chwilę usłyszą. To, co jednak nas dziś, teraz interesuje, to właśnie tych dwóch basistów. To już druga płyta, na której John Coltrane eksperymentuje z kontrabasem. Tu zatrudnia niebyle jakich basistów, Radziego Walkmana i Arta Davisa, którzy grają jednocześnie. Jeden z nich. Tworzy podstawę rytmiczną, powtarza wciąż ten sam riff, tak jak zresztą było to w Power of the Horns. To właśnie stąd te inspiracje. A drugi, drugi gra permanentne solo. Tworzy cały ciągły Kontrapunkt do narracji prowadzonej przez y, zespół. To w utworze Ole nawiązuje do gitarowej tradycji flamenko, ale tak naprawdę nawiązuje do tego, że, y, że John Coltrane chciał uwolnić kontrabas. Jeden stanowił podstawę rytmiczną, czyli jeden z tych kontrabasów należał do sekcji rytmicznej, a drugi należał do solistów, bo chciał pokazać właśnie John Coltrane swoich basistów jako y, solistów. Y, y, saksofonista i jego septet, teraz przed nami w składzie, George Lane, na flecie, Freddie Hubbard na trąbce, Macky Tyner przy fortepianie, Elvin Jones oczywiście na perkusji, dwóch basistów, Reggie Workman i Art Davis, którzy w pewnym momencie też będą grać y, razem solo smyczkami. No i oczywiście John Coltrane tu na saksofonie sopranowym. Wczorajsze jazzowy klub dwójki kończyliśmy koncertowym nagraniem Johna Coltrane'a z dwoma kontrabasistami, Jim Garrisonem i Rodzim Gokwanem. A dziś, dziś kończymy po przejściu przez wszystkie kolory podwójnej obsady kontrabasowej kończymy Reggie Walkmanem i Artem Davisem utwór Ole Johna Coltrane'a 1961 roku. Andrzej Zieliński w podwójnej obsadzie z Magdaleną Wojtulanis Żegnamy się serdecznie. Do usłyszenia.